Zachciemy rozważyć słowo Boże z dziejów apostolskich. Rozdział 5. początek. Może od końca czwartego rozdziału, czyli wiersza, a u tych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 Sprzedając je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i kładli u stóp apostołów. I wydzielano każdemu, ile komu było potrzeba. I tak Józef, nazywany przez apostołów Barnabą, co się wykłada z tym pocieszenia, Lewita, rodem z Cypru, sprzedał rolę, którą posiadał. Przyniósł pieniądze i złożył u stóp apostołów.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 Bóg jest jeden i ten jeden Bóg dał nam i ziemię do używania i wszystko co mamy daje nam w swoim czasie deszcz, daje nam w swoim czasie słońce, mamy powietrza pod dostatkiem. teraz jest zima, mamy gaz, węgiel, bo potrzebujemy się ogrzać, mamy co jeść, mamy co pić, mamy co oddychać i te wszystkie rzeczy Bóg nam dał ze swojej łaski i wierzącym i niewierzącym i tym, którzy wiernie służą Bogu i tym, którzy koślawie służą Bogu i tym, którzy w ogóle Bogu nie służą i tym, którzy Boga zwalczają. I te rzeczy tutaj widzimy, a Naniaś i Papira nie zrozumieli tego, że Bóg jest jeden i że On wie wszystko. Być może jesteś na rozdrożu. Być może chcesz Bogu tylko dać część. To ustal z Bogiem warunki. Boże, ja Tobie jeszcze całkiem nie ufam. Daję Ci tylko część. Nie wszystko. Natomiast ideałem jest, tak jak Barnaba, oddać niepodzielnie Bogu wszystko. I sięgaliśmy dzisiaj do czwartego rozdziału Jana, ale zanim przeczytam z tego, co jeszcze w czwartym rozdziale dziejów apostolki są takie wspaniałe słowa. 11-12 wiersz o Panu Jezusie. On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was budujących. On stał się kamieniem węgielnym. I nie ma nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Dokładnie tak jest. Bóg Jeden Bóg decydował, że jednego pośrednika Pana Jezusa Chrystusa i tylko w imieniu Pana Jezusa jest ratunek przed czymkolwiek. Tylko do tego imienia mamy się zgromadzać, tylko w tym imieniu mamy uwielbiać Boga, o czym przeczytamy w Jana IV rozdział. Ewangelia Jana IV rozdział zawiera w sobie rozmowę kobiety samarytańskiej Panem Jezusem. Pan Jezus chciał odpocząć chwilę i jest powiedziane, że usiadł przy studni. I przeczytam od początku. A gdy Pan się dowiedział od początku czwartego rozdziału Ewangelii Jana. A gdy Pan się dowiedział, że faryzeusze usłyszeli, iż Jezus zyskuje więcej uczniów i więcej chrzci niż ja, Chociaż sam Jezus nie nieścił, ale jego uczniowie opuścił Judeę i odszedł z powrotem do Galilei, a musiał przechodzić przez Samarię. Przybył więc do miasta samarytańskiego, zwanego Sychar, blisko pola, które Jakub dał swemu synowi Józefowi, a była tam w dnia Jakuba. Jezus więc męczony podróżą, usiadł sobie przy studni Było to około szóstej godziny. Wtem przyszła niewiasta samarytańska, aby nabrać wody. Jezus rzekł do niej, daj mi pić. Uczniowie jego bowiem poszli do miasta, aby nakupić żywności. Wtedy niewiasta samarytańska rzekła do niego, jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, samarytankę, o wodę. Żydzi bowiem nie obcują z samarytanami. Odpowiedział jej Jezus. Odpowiadając, jej Jezus rzekł do niej. Gdybyś znała Pan Boży i tego, który mówi do Ciebie, daj mi pić. Wtedy sama prosiłabyś go i dałby Ci wody żywej. Mówi do niego, panie, nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc masz tę wodę żywą? Czy może Ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, i tam jej pił, i synowie jego, i trzody jego. Odpowiedział jej Jezus, mówiąc: Każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie, ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Rzecza do niego niewiasta, panie, daj mi tej wody, aby nie pragnęła i tu nie przychodziła, by czerpać wodę. Mówi jej, idź, zawołaj męża swego i wróć tutaj. Odpowiedziała niewiasta mówiąc, nie mam męża. Jezus rzekł do niej, dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest Twoim mężem. Za prawdę powiedziałaś. Rzekła mu niewiasta Panie, widzę, żeś, prorok. I tutaj niewiasta samarytańska zwraca się do Pana Jezusa z pytaniem odnośnie tego, jak Boga szukać, jak Boga znaleźć tego jedynego prawdziwego. Dwudziesty Ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć. Wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać. Rzekł jej Jezus, nie wiadto. to, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów, lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali ojcu. się w sytuacji, gdy była sam na z jedynym prawdziwym Bogiem, który osobie Syna Bożego przyszedł na świat i mogła z nim porozmawiać. Każdy z nas bez jakichkolwiek przeszkód w każdej chwili może z Bogiem porozmawiać. Nie musimy czekać na spotkanie przy studiu. I to się okazało, że Pan Jezus jej nie potępił, ale tak jak jest powiedziane, Rzymian, dobroć Boża do pamiętania prowadzi. Przedstawił jej, że braki wody żywej, dopóki się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Narodzenie na nowo jest to dzieło Boże w człowieku, a odpowiedzialnością człowieka jest nawrócić się do Boga, porzucić swoje grzechy, zrozumieć, że tylko w Bogu, jedynym Bogu, jest źródło życia, źródło wody żywej. I w jaki sposób możemy się do Boga zwracać? W każdej chwili, tak jak tu widzieliśmy, ze szczerym sercem, niepodzielonym jak u Ananiasza i Tafiry, to lecz ze szczerym sercem w duchu. I wprawdzie, w duchu, czyli bez jakichś ozdobników, nie muszę zakładać jakichś specjalnych szat. Nie muszę yy, być jakoś specjalnie przeszkolony. Nie muszę mieć jakiegoś słownika do używania specjalnego słownictwa. Nic takiego nie jest niezbędne. Potrzebne jest szczere, oddane Bogu serce. Szczere serce gotowe przyjąć ratunek od Pana Jezusa. I z tym związane są wielkie obietnice, bo zbawienie może jest dokonane raz na zawsze przez ofiarę Pana Jezusa. Zbawienie może jest nieutracalne. Nie można go stracić. Nie można go y, po prostu pozyskać przez swoją pracę, ależ nie można przez swój brak pracy go stracić. Jest to całkowicie dzieło, praca wykonana przez Pana Jezusa Chrystusa. I możemy o tym się przekonać Rozdział wcześniej, trzeci rozdział Ewangelii Jana. Jest powiedziane osiemnasty wiersz. Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Kto uwierzy, nie stanie po prostu na sądzie. A tylko na sądzie można orzec wrzucenie kogoś do jeziora ognistego. Ja uwierzyłem w Pana Jezusa 26 lat temu i gdyby się zdarzyło, że po prostu byłem przez te wszystkie lata idealny, a nie byłem i załóżmy za jakiś czas przyszłoby spotkanie z wiecznością, umarłbym i na sekundę przed śmiercią załóżmy, że popełniłbym jakiś grzech i w tej pysze ludzi nie chciałbym pogutować to religijny świat mówi: idziesz do piekła. Ale to nie jest prawda. Bóg zdecydował, że wszystkie grzechy włożył na Pana Jezusa Chrystusa. Wszystkie grzechy, jak mówi do kolota, odpuścił przez tą ofiarę. Wszystkie znaczy przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. I tak jak człowiek nic nie może zrobić, żeby być zbawiony, nic nie może, zrobić, żeby utrzymać zbawienie, nikt nie może zrobić, aby utracić zbawienie. Po prostu zbawienie jest to dzieło dokonane przez Pana Jezusa Chrystusa. Doskonałego Baranka Bożego, bo On jest i doskonały, i ofiarę też złożył. Doskonało. list mówi raz na zawsze złożył tą ofiarę. I kolejne miejsce, które chciałbym, żebyśmy tutaj zrobił jako takie potwierdzenie tego, to jest 36 rozdział, wiersz trzeciego rozdziału. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Kto zaś jest słucha na mnie, ujrzy życia, lecz gniew Boży ciąży na nim. To to jest życie wieczne, bo tu jest powiedziane, kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Życie wieczne to jest życie od Boga. Życie, które nie ma końca, ktoś powie, to by było niekończące się życie. Życie wieczne to jest życie, które nie ma początku i nie ma końca. Ono jest poza czasem. Ono jest wieczne. Ono jest takie, jakie ma życie Bóg. I takie życie dostaje osoba, która uwierzy w Pana Jezusa. I wtedy Duch Święty sprowadza się do środka do ducha ludzkiego takiego człowieka, bo człowiek jest duchem, duszą i ciałem. I jeżeli duch człowieka nie zajmuje się Bożymi sprawami, to jest, można powiedzieć, przenośnie martwy. I tak Słowo Boże mówi, że umarliście w grzechach i upadkach swoich. Ale jeśli ktoś uwierzy w Pana Jezusa, to Duch Święty zaczyna mieszkać zmieniają. I cały człowiek w praktyczny sposób idzie za Panem Jezusem i choć upada aż do śmierci wielokrotnie, bo Jakub mówi, gdyż w wielu rzeczach grzeszymy, jeśli kto chociaż w mowie nie grzeszy, jest mężem doskonałym, ale przecież wielu z nas nawet w mowie upada i w mowie grzeszy. I po prostu właśnie dlatego, że jesteśmy takim słabym rodzajem ludzkim, Musieliśmy być odkupieni przez Syna Bożego. Gdyby ktoś z nas miał choć trochę mocy, żeby cokolwiek dla Boga zrobić, to Bóg by pokazał z nieba takiego człowieka i by powiedział naszpatujcie go, a pójdziecie razem z nim do nieba. Ale taka osoba się nie znalazła i musiał Pan Jezus przyjść na ziemię i umrzeć za nasze grzechy. Ewangelia Jana 5 rozdział, 24 wiersz, jest też takim miejscem, które Pan Jezus mówi o sądzie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne. Nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do życia. Jaka wspaniała rzecz, przeszedł śmierci do życia. Był śmierci, jest Ubierz Pana Jezusa, a przeniesiony zostaniesz śmierci do życia. Tylko wiara w Pana Jezusa, który jest doskonały i doskonałym barankiem Bożym jest i On jako Syn Boży, jedyny prawdziwy Bóg wcielony w człowieka, On umarł doskonałą ofiarę składając na krzyżu. Tę ofiarę na krzyżu możesz Bogu przedstawić jako wystarczającą za Ciebie. Tak jak było to w dniu pojednania, Izraelici mieli baranka i był przedstawiany ten baranek jako ofiara za ich grzechy i przez cały rok mieli wolność od skutków grzechu. Bo jeśli ktoś włożył na tego baranka ręce, to zaliczało mu się to, że ten baranek umarł za jego grzechy i on już nie musiał się z tymi grzechami troskać. Ale to było tylko zwierzę. Natomiast doskonały baranek Boży, Pan Jezus Chrystus, wykonał to dzieło jeden raz. Raz na zawsze. I teraz, jeżeli tą ofiarę Bogu przedstawisz jako ofiarę za mnie, to wtedy przechodzisz z śmierci do życia. Doskonała ofiara doskonałego baranka Bożego. Diabeł zawsze atakuje dwie rzeczy. Jedna rzecz podważa doskonałość ofiary Pana Jezusa. Druga rzecz atakuje doskonałość Jezusa. Te dwie rzeczy, wystarczy, że jedna z nich upadnie. Te dwie rzeczy są fundamentem naszego zbawienia. Jeśli nie masz doskonałego Jezusa, to Jego ofiara jest już bez znaczenia. Jeśli masz doskonałego Jezusa, niedoskonałą ofiarę, to jest to bez znaczenia. Jest to kluczowa rzecz, żeby zaufać Bogu. I wtedy mamy podstawę do doskonałego pokoju Bożego. Bo skoro już nie grozi mi sąd, to nie mam czego się obawiać. Diabeł ma pełno argumentów, bo jest powiedziane, że diabeł oskarża. Ale co z tego, jeżeli nie zostanie na rozprawie sądowej wysłuchanym? Załóżmy, gdyby taka rozprawa miała się odbyć, ale się nie odbędzie w przypadku osób wierzących. Dlatego, że kto wierzy, nie stanie przed sądem i przeszedł z śmierci do życia. Dlatego mamy za to Bogu dziękować, że On dał swojego jedynego, doskonałego Syna. Jest jeden Bóg, jedna jedyna droga przez Pana Jezusa Chrystusa, jeden jedyny sposób, oddawania czci Ojcu, w duchu i wprawdzie jedna jedyna ofiara całkowicie, w jeden jedyny sposób, likwidująca wszystkie konsekwencje grzechu.